Czytamy sobie krótki odcinek Słowa Bożego z Ewangelii Jana, z ósmego rozdziału. Ósmy rozdział Ewangelii Jana, trzydziesty pierwszy wiersz. Mówił więc, do Żydów, mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego, jeśli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli Mu, jesteśmy potomcą Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie. Jezus im odpowiedział, za prawdę, za prawdę powiadam Wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc Syn was wysłobodzi, prawdziwie wolni będziecie. Dokąd? Wiemy, że Słowo Boże ma... Możliwość mówienia do ludzi zbawionych, niezbawionych, do ludzi uratowanych, tych, którzy są blisko Boga i tych, którzy są daleko. I tu mamy taki urywek Słowa Bożego, który byśmy zaliczyli do tego, że to jest mowa do ludzi, którzy są niezbawieni i którzy żyją w grzechach. Ale też możemy to Słowo Boże i odczytać i dla nas, bo też po prostu yy, ma nam wiele do powiedzenia Abyśmy też i zastanowili się nad tym Czy tak naprawdę po prostu jesteśmy ludźmi wolnymi I czy tej wolności używamy do tego Aby chodzić z Bogiem i radować się Kochani jako dzieci Boże Którzy jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym I Duch Święty mieszka w nas jesteśmy, po prostu mamy wspaniały przywilej który w żadnym y, czasie na ziemi nie był i nie będzie. Dlatego, że Duch Święty przebywa w nas i On w nas jest i z nami na zawsze zostanie. I to jest nasz najspanialszy dział, że ani Abraham, ani Adam, ani y, Dawid, ani inni po prostu, którzy żyli przed nami nie mieli takiego wspaniałego, wspaniałego działu jak my mamy, ani też Jan Krzciciel, który był największy z proroków nie miał takiego wspaniałego można powiedzieć, działu i, i nie był na takiej bliskiej płaszczyźnie czy takiej bliskiej miłości właśnie jak my jesteśmy, którzy mamy zaczątek Ducha Świętego, czy zapieczętowani jesteśmy Duchem Świętym i mamy tą miłość, która od Boga, która jest na tym samym poziomie, co jest Ojciec z Synem to właśnie my też jesteśmy na tym samym poziomie co Ojciec z Synem dla nas jest to, można powiedzieć, niewyobrażalne, ale tak właśnie jest. Że kiedy Jan Chrzciciel, zapytany o to, że dlaczego wszyscy idą do niego i, i, i że on tylu y, przyjmuje, to on powiedział, y, odpowiedział tym, którzy go zapytali, kiedy oblubieniec ma oblubienicę, to raduje się. Nie, przepraszam, pomyliłem słowa. Trzeci rozdział Ewangelii Jana, 29 wiersz. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości uznaje w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Tu mamy tą relację, że Pan Jezus jest oblubieńcem, my jesteśmy oblubienicą, chociaż wtedy to jeszcze Jan jakby nie widział naocznie tego, ale jako prorok wiedział o tym, Doskonale, że tak właśnie będzie, że przyjdzie Duch Święty i że Duch Święty właśnie wypełni serca wierzących i że od tego czasu, kiedy Duch Święty stąpi na ziemię, stanie się czas oblubienicy zgromadzenia Kościoła. I że właśnie my w tym czasie żyjemy, jest to już koniec tych czasów i koniec tego wspaniałego czasu i dlatego mamy wolność w Chrystusie i mamy nas, ten Duch Święty nie zmusza do tego, że mamy Bogu cześć oddawać ale że to chcemy robić z czystej, nieprzymuszonej miłości do naszego Boga Ojca, który po prostu to pragnie, abyśmy czynili. I ten rybek Słowa Bożego pokazuje nam, że Żydzi po prostu robili to z przymusu. Że Żydzi to robili, dlatego, że byli, może nie mieli napisania w sobie Bożym, aby to czynić. Ale czy my tak to też chcemy robić? Czy my jesteśmy ludźmi, którzy za śnurki jesteśmy ciągnięci może wiedzieć do, tutaj na to miejsce? Albo, że ktoś nas chce przyciągać, żeby właśnie, może wiedzieć yy, czytać Słowo Boże i śpiewać dla Boga pieśni? Czy my też jesteśmy tak mocno ciągnięci yy, może wiedzieć przez innych aby, albo przez Słowo Boże, które ma nam nakazywać, że po prostu żeby to czynić? Czy z naszego wnętrza serca to nie, nie wypływa, aby właśnie to dla Niego czynić? Pani. Niewolnik jest taką osobą, która jest mu nakazane i ma to robić i wykonuje. My, w Słowie Bożym też jest nam zachęcone, Pan Jezus nam to sam powiedział, żebyśmy byli tymi sługami nieużytecznymi i co żeśmy winni uczynić, abyśmy uczynili. Ale tutaj Pan Jezus chce, abyśmy byli Jego przyjaciółmi, co też mówi w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, że sługa nie wie, co czyni Paniego, ale Wy wiecie, co czynię, bo ze mną jesteście od początku. I tym samym Pan Jezus stawia uczniów na, na tym samym poziomie, co on sam jest z Bogiem Ojcem. Na tej ziemi on nie doznał takiej, może powiedzieć, relacji z uczniami która po prostu, która by właśnie była w taki sposób. Jedynie Jan na koniec, może powiedzieć, tych dni, czy y, Maria Magdalena rozumieli go i mieli, może powiedzieć, tą relację miłości pomiędzy właśnie nim a, y, a sobą, że zauważyli to. Choćby, choćby nawet możemy wziąć pod uwagę Marię Magdalenę, która kiedy była, y, kiedy ich brat zmarł, to wtedy ona y, czekała po prostu na Niego i nie wychodziła z domu w ogóle. Marta chodziła tu i tam. Ona czekała na swojego Pana i kiedy tylko Marta przyszła i powiedziała y, do Marii Pan jest i woła Cię, wtedy ona wstała i poszła. Ona po prostu czekała konkretnie na Pana i na tą, może powiedzieć, od Niego tą wiadomość. Od nikogo innego nie chciała tego usłyszeć. Ale kiedy przyszła do Pana Jezusa, to wtedy upadła do nóg i mówiła Panie, gdybyś tu był, nie umarłby brat mój. A Pan Jezus wtedy się rozpłakał. Widzimy na tą, jak bardzo blisko była Jego miłość do właśnie, do tej jednej pojedynczej osoby. I tak samo też i Jana mamy, który napisał tę Ewangelię, który sam nawet nie wymienia się w tej Ewangelii, tylko mówi uczeń, który miłował Jezus, którego miłował Jezus. widzimy, że pokazuje to, że ta, ta miłość Pana Jezusa była właśnie yy, tą miłością, którą on się zajmował i że Pan Jezus go miłował. To było ważniejsze niż to właśnie, że Jan miłował Pana Jezusa. Bo tego nie widzimy po prostu w yy, Ewangelii. Tylko widzimy tą miłość, że to, że to Pan Jezus miłował Jana. I to jest o wiele cenniejsze, kochani, żebyśmy my też się zajmowali tą właśnie miłością, a nie odwrotnie. My zawsze po prostu czy modlimy się, czy dziękujemy To zawsze mówimy i dziękujemy za zbawienie Ale jakbym już wiedzieć Mało w nas jest tego Żebyśmy po prostu zajmowali się tym Jaka jest miłość pomiędzy Bogiem Ojcem A Synem I też jaka miłość spłynęła Z nieba na ziemię A nie jaka miłość płynie Z ziemi do nieba Bo wiemy, że na ziemi miłości nie ma to tylko możemy odwzajemnić po prostu to, co jest w niebie. Tutaj jest napisane w tym krótkim urywku Słowa Bożego, któreśmy przeczytali, że Pan Jezus mówi do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Wiemy, że to była tylko zewnętrzna wiara, że to była jakaś przynależność, nie było tutaj, można powiedzieć, można powiedzieć wiary wzajemnej, Wiary, która po prostu, która, tak jak pisze Piotr, chociaż żeście tego nie widzieli, ale żeście go miłujecie miłością niewysłowioną i chwalewną. To nie była wiara, to była po prostu wiedza. Oni przyznawali się do Jezusa, ale to wszystko było zewnętrzne i nie było w tym jakiejkolwiek, można powiedzieć, przynależności i miłości. Bo ci sami ludzie, którzy tutaj są, oni chcieli właśnie później wziąć kamienie i go Ukamienować, bo mówił im prawdę, bo mówił im o miłości Bożej, bo mówił właśnie o tym, że On z Ojcem jest na jednej płaszczyźnie i że On po prostu jest tą samą miłością, chce, chciał ich, może powiedzieć, jakby obdarzyć, a oni tego nie chcieli przyjąć. Ale Pan Jezus chce nas obdarzyć i nas obdarzył i chcieliby z tego właśnie korzystać, z tego wspaniałego przywileju, że jesteśmy obdarzeni tak wysoko i że Yy, żaden czas nie był tak wspaniały właśnie, jak ten czas, który my teraz mamy i że możemy z tego czasu korzystać. I Pan Jezus tutaj mówi w 32 wierszu i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Pani, prawdą jest to, że byliśmy grzesznikami, że nam się to w ogóle nie należało, a że Bóg po prostu obdarzył nas wielką łaską i dał nam o wiele więcej niż nawet my możemy przyjąć albo zrozumieć. Bo dał nam po prostu samego siebie, i dał nam to miejsce po swojej prawicy. Jesteśmy Jego oblubienicą na wieki. I to już się nie zmieni. I Duch Święty mieszka w nas. Abraham był nazwany przyjacielem Boga. Ale przecież Duch, który teraz, Duch Święty, który właśnie przyszedł na ziemię, to stąpił na wierzących i w nich pozostał. Nie przed z powrotem do, do nieba. I dla potwierdzenia tego, tego faktu jest, jest właśnie to, że w Tesaloniczach jest napisane, że właśnie że, yy, Duch Święty będzie tak długo na tej ziemi i stanie zabrany. Można powiedzieć, wierząci można powiedzieć, będą pochwyceni, a Duch Święty razem wstąpi z nimi do nieba. I tym samym może być, właśnie to poka pokazane nam jest, że On będzie w wierzących mieszkał do samego końca tych czasów, które jest czasem łaski. I dlatego pokazuje nam to, że mamy po prostu wspaniałego żeby przyjaciela, wybawiciela, czy może powiedzieć tego, który nas prowadzi, który nas uczy, który chce, żebyśmy ludzie patrzyli na Jezusa. Pan Jezus powiedział o nim, że z mego weźmie i wam oznajmi właśnie Duch Święty sprawia w nas to, że my chcemy za tą miłość Bożą, miłość Pana Jezusa się odzajemniać. I to nie ma być jednorazowe, to nie ma być tylko raz w tygodniu, ale to ma być zawsze. Bo kiedy właśnie w tym następnym wierszu jest napisane, odpowiedzieli mu, jesteśmy potomcem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. No myślę, że tutaj kłamali. Bo wiele razy byli w niewoli u Minianitów, u Filistynów, u a w tym momencie akurat byli w najgorszej niewoli, bo byli wśród w niewoli u Rzymian. I jakże nie byli w niewoli? Może oni to mówili duchowo, ale przecież byli w niewoli. I ze względu na swoją własną winę byli w niewoli, a nie ze względu na to, że, po prostu, że Bóg chciał ich ukarać. Nie, oni dlatego, że, po prostu, że nie wypełniali słowa Bożego, byli w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie. Tak, Pan Jezus chciał ich wyswobodzić, ale z tego z, tego, z tego, z tej niewoli grzechu, którym byli. Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. I tutaj do tego właśnie yy, i my możemy być skłonni i jesteśmy, że jesteśmy niewolnikami grzechu. Niewolnik po prostu ciągle Czyni to z przymusu. I jest zmuszany do tego, żeby wykonywać pracę swojego Pana. Ale czy my nie, z właśnie, yy, nie jesteśmy przymuszani przez miłość Bożą do tego, abyśmy nie grzeszyli i nie byli niewolnikami? Bóg chce, abyśmy byli wolnymi w Chrystusie. Abyśmy byli uwolnieni i nie chodzili według modły tego świata, ale żyli życiem Ducha Świętego, który nas wypełnia i który żyje w nas. Jest tym wspaniałym gościem, który do końca z nami będzie na tej ziemi i przez całe wieki z nami będzie. Każda pieśń, każda modlitwa, która z nas jest wypowiadana, czy, czy yy, śpiewamy ją, to właśnie dlatego, że Duch Święty mieszka w nas, w obficie. I to my możemy korzystać z tego, że właśnie tak to się dzieje. Niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. I tutaj pokazane nam jest w tym właśnie wierszu, że my będąc odkupieni przez krew Syna Bożego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jesteśmy postawieni na równi z Nim, że wchodzimy w dom Syna Bożego Jezusa Chrystusa i w dom Ojca i jesteśmy, może powiedzieć, wyspowodzeni, to znaczy postawieni w tych wysokich miejscach, w niebie. Bo jest napisane, syn pozostaje na zawsze. Tak, był od wieczności i zostanie na wieczność. A my będąc uratowani przez właśnie tego Syna, Jezusa Chrystusa, jesteśmy postawieni na tym samym miejscu, co On. Wiemy, że Bóg, kiedy zadał ten cios swojemu Synowi, że wziął miecz do ręki i odebrał życie, to cielesne życie swojemu Synowi, to tym samym złożył z niego ofiarę. Ale przez tą ofiarę zbawił tych, którzy na podstawie tej ofiary przychodzą i są uratowani. I mówią do Boga Ojca Boże, dziękujemy Tobie, że Ty za mnie swojego Syna położyłeś. I tym samym właśnie kiedy tak mówimy, kiedy do, do tego tak podchodzimy, że ta ofiara Jezusa Chrystusa zbawia nas, to w tym samym przenosi nas to ze śmierci do żywota. Że ta ofiara Syna Bożego wprowadza nas w dom. W dom Boga Ojca. I jesteśmy postawieni na tych wysokich miejscach. Jak już żeśmy powiedzieli, jesteśmy oblubienicą. I zostajemy z tym Synem na zawsze w Jego domu. Niewolnik nie pozostaje na zawsze. I właśnie Pan Jezus powiedział tutaj o tym, że ci Żydzi są niewolnikami, bo dalej żyją w grzechu, odrzucają Syna Bożego, nie chcą z Niego skorzystać, nie chcą przyjąć Jego ofiary. I tym, to samo też jest, jest pokazane w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale przy okazji przypowieści Syna Marnotrawnego kiedy właśnie ten starszy syn mówi do ojca w 25 wierszu, 15 rozdział jest napisane starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżał się do domu, ujrzał muzykę i tańce i przywoławszy jednego z sług, pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego brat twój przyszedł i ojciec kazał zabić tuszne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego w Wyszedł i prosił go, ten zaś odrzekł ojcu. Oto tyle lat służę Ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazania Twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. On po prostu nie chciał z ojcem być. On chciał po prostu mieć koźle, mieć wszystkie bogactwa swojego ojca i korzystać w świecie. Niewolnik. I tak Pan Jezus powiedział o Żydach, że oni po prostu są niewolnikami. W tym czasie, kiedy naprawdę nie... Uznają właśnie, że to jest syn, który może, który zostaje w domu na zawsze. A my, korzystając z tego, to właśnie ten młodszy syn tego ojca, którego, może powiedzieć, ojciec przyprowadził tuczne ciele i zabił za niego i postawił, może powiedzieć, dał go na ofiarę swojego własnego syna. To tuczne ciele pokazuje nam o Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu to właśnie ten starszy syn zarzuca ojcu, dlaczego ty kazałeś zabić za niego tuczne ciele. Za tego po prostu, który poszedł i z nierządnicami, może powiedzieć, roztronił twój majątek. Tak tak właśnie yy, ci, ten starszy syn zarzucał ojcu. I do dzisiejszego dnia, tak to się dzieje, że może powiedzieć, ten starszy syn zarzuca Bogu, że yy, jakże on mógł dać swojego syna, za ten, może powiedzieć, pogański naród. Ale tak się stało. I my możemy z tego korzystać. I jeszcze Bóg dał więcej, bo dał Ducha Świętego do serc naszych. I my jesteśmy tym wspaniałym, Bożym działem. Jesteśmy wyswobodzeni. Jesteśmy, może powiedzieć, wprowadzeni w dom Syna Bożego. I z Nim pozostaniemy w domu na zawsze. Czyż nie jest to wspaniałe działo? Czy wszyscy korzystamy z tego? Czy tą wolność, którą Bóg dał, dał w Chrystusie, tak nam mówi 36 wiersz, jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie. Czy ta wolność, którą mamy teraz, Chrystusie i która ta wolność sprawia, że nie jesteśmy zmuszani ani żadnymi linami przyciągani tutaj, aby Bogu dziękować czy to sprawia, że po prostu, że robimy to z radości czy jakąkolwiek czynność którą wykonujemy dla Pana tu na tej ziemi jest czyniona dlatego, że jesteśmy wdzięczni Synowi Bożemu czy dlatego, że ktoś nas do tego zmusza? Zastanówmy, się, kochani się, czy jesteśmy niewolnikami, czy jesteśmy wyzwoleńcami w Apostoł Paweł mówi, że jest niewolnikiem. Tak, ale on po prostu to robił w wolności. Nie robił tego, żeby, po prostu, żeby być zmuszanym przez kogokolwiek, ale był zmuszany, jakby żyć przez miłość Chrystusową, do tego, aby właśnie to czynić. I czy my też właśnie tak jesteśmy? Zmuszani przez miłość, albo inaczej, jesteśmy wdzięczni Zbawicielowi za to, że żeby, żeby czynić coś dla Niego. Cokolwiek, chociaż małą rzecz. Może rozdawać traktaty, może, może być w zgromadzeniu i yy, być czynny. Lub obojętnie jaka rzecz, czynić to dla Pana. Jeśli uważamy się, że musimy tutaj przyjechać, że musimy coś zrobić, że coś robimy, bo coś tam, to może wtedy w prostu zastanówmy się, czy nie jesteśmy niewolnikami. Pan Jezus chce, abyśmy byli tak samo jak On, wolni. On z żadnego przymusu tutaj na tą ziemię nie zszedł, ale swojej czystej miłości do Boga i swojej niezachwianej, może powiedzieć, też i nieprzymuszonej miłości do nas. Zrobił to, oddał swoje życie, chociaż Bóg to chciał, ale On też to chciał. I zrobił to. I my na tej samej, może powiedzieć, płaszczyźnie jesteśmy. Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, 24 wiersz jest napisane: Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją. Ten 24 wiersz pokazuje nam: Ojcze, chcę. Księdze Izajasza w księdze w 6 rozdziale jest napisane: Bóg pyta, kto nam pójdzie a Syn odpowiada oto jestem, poślij mnie. I to oto pokazuje nam Jego wolność i całkowite nieprzymuszenie. Z jednej strony jest pytanie, które pokaz może daje możliwość, aby ktoś tam poszedł, ale z drugiej strony jest odpowiedź, która jest, pokazuje, że, po prostu, że On to robi z całkowitej, nieprzymuszonej woli. A tutaj znowu pyta Ojca i mówi do Niego ojcze chcę, ja po prostu chcę, żeby ci, którzy byli grzesznikami, którzy byli brudni, którzy chodzili według swojej modły, którzy żyli w tych, może powiedzieć, pogańskich obrzędach, byli ze mną. Ojcze chcę, aby ci, którzy nie mieli ani tego chrześcijańskiego wychowania, ani nauczania, ale żyli tak, jak po prostu żyje ten świat, byli ze mną. Ojcze chcę, aby właśnie ci, którzy może byli wychowani w domach wierzących, ale mimo to musieli się nawrócić i pojednać się ze mną, byli ze mną. I tak możemy tu wymieniać wszystkie grupy ludzi, bo tutaj wstępu ludzie niewierzący nie będą mieli. Żaden człowiek, który nie obmył się chwilą Chrystusa nie wejdzie do domu Zbawiciela do domu Jezusa Chrystusa nie będzie, może powiedzieć, automatycznie uwolniony, ale to wszystko się dzieje z nieprzymuszonej właśnie Bożej miłości. I Pan Jezus chce nie, żeby wszystkich ludzi wprowadzić do domu, ale On chce właśnie tych, którzy przyjęli może być, tą ofiarę Jego, Jego samego, i daj się uwolnić i są wolnymi ludźmi, wejść do domu i korzystać z jego bogactw i błogosławieństw. I ten dom, który tutaj jest napisany, w tym 24 wierszu Ewangelii Jana jest dom właśnie przeznaczony. Dzisiaj tam mieszka Bóg Ojciec, Bóg Syn i Duch Święty i nikt więcej. Tam nikogo dzisiaj więcej nie ma. I po zabraniu wierzących do nieba i kiedy wszyscy staniemy przed stolicą chrystusową, a inne tłumaczenia mówią przed Trybunałem Chrystusowym, co nam zapowiada choćby list do Rzymian czy list do Kolosa? Drugi Korynt, drugi list do Koryntian, piąty rozdział. Dziesiąty wiersz. Albo my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Kiedy zostaniemy pochwyceni, i Duch Święty, który też jest razem teraz z nami na ziemi, On też zostanie wprowadzony razem z nami do nieba i tu już nie zostanie na tej ziemi tak jak był w tym dniu Pięćdziesiątnicy zszedł na wierzących i zamieszkał w nich tak teraz z nami razem w tych naszych ziemskich ciałach zostanie, można powiedzieć, wniesiony też do nieba to my zostaniemy, można powiedzieć postawieni przed Chrystusem przed Jego, można powiedzieć stolicą, przed tym Trybunałem Chrystusowym i Pan Jezus nie wiem, jak to się stanie, ale każdego z nas może wiedzieć, osądzi, czy, czy odda nam tą zapłatę, albo po prostu nie zapłaci nam za to, czego żeśmy nie zrobili. Wszyscy, bez wyjątku, wszyscy wierząci, bo to jest napisane, dokonane w ciele, dobre czy złe. Ten czas, kiedy żeśmy się nawrócili i do czasu pochwycenia czy odejścia z tej ziemi yy, przez śmierć, wszyscy wierzący zostaną rozliczeni z tego czasu i teraz to jest ten czas, kiedy, kiedy my, można powiedzieć, chodzimy z Bogiem i kiedy dla Niego tutaj służymy i teraz zastanówmy się czy chodzimy z Bogiem jako niewolnicy czy chodzimy z Bogiem jako wolni jako Jego dzieci jako Jego synowie i córki to jest bardzo ważne pytanie, kochani czy jesteśmy wolni w Chrystusie? Czy, albo czy jesteśmy niewolnikami w Chrystusie. W tym sensie niewolnikami to w tym sensie mam na myśli to, czy jesteśmy zmuszani przez kogoś do tego, żeby Bogu cześć oddawać, albo dla Boga coś robić, albo dla Boga służyć i pracować, albo czy po prostu czy wstajemy rano i z radością chcemy jechać na zgromadzenie, albo czy po prostu wstajemy rano i zmuszani jesteśmy do tego, aby tutaj jechać, Albo mamy 150 wymówek do tego, że po prostu że po co mi to wszystko i tak dalej. To taki tylko obraz. Zastanówmy się, czy tak jest to dla nas taką radością, chcemy stanąć przed Panem. Wiele innych jest oczywiście yy, rzeczy, które Bóg widzi, który zna nas. I po tym, kiedy zostaniemy rozliczeni, każdy sam za siebie zda sprawę Bogu, to nie znaczy, chcę tutaj też wyjaśnić to, że ta stolica Chrystusowa, albo ten Trybunał Sędziowski, to nie jest miejsce, gdzie Bóg będzie nas rozliczał na wieczność. Nie. Zbawienie nasze dzieje się tu na ziemi tak jak już wcześniej powiedziałem że z chwilą, kiedy żeśmy przyjęli ofiarę czy albo obmyci jesteśmy przez krew Chrystusa i przez Jego ofiarę przeniesieni ze śmierci do żywota to już jest moment, kiedy jesteśmy zbawieni ale później, kiedy przez swoim życiu żeśmy chodzili tutaj i żyli, i pracowali, i służyli dziękowali, modlili się i innych przeprowadzali do Chrystusa to jest czas, kiedy po prostu za ten czas Bóg nas rozliczy a mówiąc konkretniej Zbawiciel Jezus Chrystus Który w tym momencie stanie się tym sędzią Który nas rozliczy Ale nie po to, żeby nas potępić na wieki Ale po to, żeby nam pokazać Co żeśmy w naszym życiu zrobili Z Nim Albo dla Niego Albo bez Niego I dla siebie Bo bez Niego i dla siebie Za te rzeczy zapłaty nie otrzymamy A z Nim i dla Niego Za te rzeczy otrzymamy zapłatę i dlatego, będąc przymuszani, czy niewolnikami, to nie jesteśmy ludźmi, którzy po prostu chcemy z Jezusem coś zrobić. Tylko jesteśmy zmuszani do tego, żeby coś dla Niego zrobić. A Bóg tego nie chce, abyśmy byli zmuszani. Ale żebyśmy byli wolni. Wolni w Chrystusie. I kiedy, powiemy tak, już skończy się ten czas, naszego rozliczenia, to wtedy razem z Duchem Świętym zostaniemy wprowadzeni do domu... Nie, przepraszam. Jeszcze będzie wesele barankowe. I to wesele barankowe spowoduje, że staniemy się małżonką baranka Jezusa Chrystusa i potem będziemy wprowadzeni do domu. Ja tak mówię to po ludzku, bo oczywiście tak jak są relacje na ziemi. Tak jak Izak wprowadził Rebekę do domu, do, do, do, do namiotu swojej, swojej matki, tak pocieszył się, tak możemy sobie wyobrazić, że tak i też z nami się w niebie stanie. Niech nam Bóg po prostu da i zapytajmy samych siebie, dla kogo żyjemy i dla kogo tutaj pracujemy i co jest naszym głównym celem i jakie są nasze priorytety. Czy Chrystus czy moje własne ja, czy moja żona, czy moje dzieci, czy, pa, czy Bóg po prostu jest na pierwszym miejscu w moim życiu i tak to wybieram, czy to wszystko, co robię, to jest siano i słoma, czy to jest złoto i srebro. Tylko kilka. <śmiech> jeszcze słów do tego urywka. Czytamy w 31 wierszu. Jeśli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Czytając powierzchownie, wydaje się, to teraz muszę wytrwać, żeby okazało się, żebym mógł być nazwany uczniem. Muszę się bardzo starać, żebym był tym uczniem. Wiemy, i to jest przeważająca wymowa Ewangelii, że jest punkt pierwszy w wierze, punkt drugi czynię. Nie ma drugiego bez pierwszego. Nie ma wytrwania bez najpierw zwrócenia się do Pana. Czyli bez wiary. Dlatego nie staramy się wytrwać, żeby być zbawieni, tylko trwamy, dlatego, że jesteśmy zbawieni. Owocem naszego zaufania do Pana jest to, że trwamy i choćbyśmy upadli, to wstaniemy, choćbyśmy jeszcze raz upadli, to wstaniemy, wytrwamy. Wytrwałość jest owocem wiary. Byli tacy, którzy oczywiście szli za Panem do pewnego momentu, ale oni byli niewierzący i to czytamy w Ewangelii Jana 6, rozdział 64 wiersz. Sam Pan mówi, lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą, a więc oni chodzili z Nim do pewnego czasu. Jeśli odeszli, to nie znaczy, że byli wierzący, ale osłabli i odpadli, tylko że nigdy tak naprawdę nie stali się wolni w Chrystusie. Nigdy nie mieli Ducha Świętego i widzimy, że Żydzi polegali na tradycji czy na ludzkich korzeniach, a więc jesteśmy potomstwem Abrahama, oczywiście byli ale okazuje się, że oni nie mieli wiary i tu widzimy, oni mówią nie byliśmy w niewoli człowiek, który jest pyszny nie widzi swoich grzechów. E, pewien człowiek, który przez lata był uważany za brata, w pewnym momencie powiedział ja to tak właściwie nie grzeszę. I to był dowód tego, że on nie jest nawrócony. I rzeczywiście odszedł od zgromadzenia. E, więc są ludzie, którzy są ślepi na swoje grzechy. E, Grzech zaślepia człowieka. Pan Jezus tak też powiedział do faryzeuszy, Prze to, że mówicie widzimy, pozostajecie ślepi i tak też z nimi było i teraz widzimy kto grzeszy jest niewolnikiem grzechu czyli nie umiem przestać tego robić jak to Wilhelm Burz w swojej książce napisał o pewnym człowieku, który żył w nieformalnym związku miał kochankę i on mówił mu o tym że tak nie wolno i powinien ją zostawić a on mówił nie mogę nie mogę jej zostawić to jest właśnie to, że człowiek robi to, co musi, nie jest w stanie przestać. To jest tak, jak człowiek, który jest w nałogu. No chciałbym, ale nie jestem w stanie. I tu właśnie jest potrzeba Chrystusa, który uwolni nas od grzechu. Ta więź zostaje przerwana. Uwalnia nas od winy, od potępienia. Uwalnia nas Chrystus od tego przekleństwa zakonu. Czyli te przykazania, które były takim postrachem, już nas, nad nami nie, nie wiszą jak miecz. Od strachu przed śmiercią. Uwalnia nas od szatana. My nie możemy być opętani. Odskażenia, jakie niesie ten świat, czy czytamy. Wcześniej byliśmy przesądni, a teraz już nie jesteśmy. Ani kominiarza się nie boimy, ani kota, który przebiegnie przed autem. Byliśmy bałwochwalcami, już nie jesteśmy. Niektórzy byli nałogowcami, też już nie jesteśmy. Byliśmy kobieciarzami, ale już nie jesteśmy. Byliśmy bez nadziei, no ale już mamy nadzieję. I tak można by wiele rzeczy wymienić. Byliśmy egoistami, ale teraz przełamujemy to. Jeśli by wziąć jakieś osoby, no to Piotra uwolnił Pan od religijności, którą odziedziczył po ojcach. Pawła uwolnił od chluby swoim pochodzeniem, czy wykształceniem. Abrahama uwolnił od przywiązania do rzeczy ziemskich, które niewątpliwie on miał. Czy też Tomasza uwolnił od wątpliwości, albo Filemona od uprzedzeń, bo przecież to jego niewolnik mu uciekł i okradł go, jak czytamy w liście do Filemona. A więc Pan uwalnia. I e, niewolnik nie pozostaje w domu. Dlaczego? Bo można go sprzedać. E, niewolnik może być wygnany, może uciec. Natomiast syn jest u siebie. Najlepszy pracownik jest tylko pracownikiem, ale syn właściciela jest no, jego dziedzicem, jest następcą. A więc to jest zupełnie inna sprawa. Syn pozostaje na zawsze. My jesteśmy synami. I to cudowne zdanie, jeśli syn was wyswobodzi, Prawdziwie wolni będziecie. Czyli jesteśmy wolni od grzechu, od świata, od szatana, od winy, od sądu i już o tym dzisiaj wiemy. I w naszym życiu to musi być widoczne. Nie wystarczy, że mówimy wierzę. Jeśli tego nie widać, to te słowa na nic się nie przydadzą. Wiara przejawia się w czynie. I jest to e, też i e, to co Ludwik mówił jest prawdziwe odnośnie rzeczywiście że nie robimy tego z przymusu bo wtedy byśmy byli tylko religijni byśmy tylko chcieli przestrzegać jakieś e, reguły e, ale też jest e, druga strona medalu, że w Chrystusie jesteśmy niewolnikami, bo tak też czytamy, kto e, jako wolny został e, jak to by do Koryntian, to jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa, 7.22. To znaczy, że Chrystus jest tym, który kupił świat, zapłacił za nas. Zostaliśmy wykupieni przez niego. Jest tam apostoł Paweł, też o sobie mówi, że jest niewolnikiem. W naszym tłumaczeniu jest to nie zawsze widoczne, ponieważ to słowo, które w języku greckim jest ewidentnie na niewolnika, tłumaczone jest często jako sługa, jest, jeśli dobrze pamiętam, około 6 słów, 6 czy 7 w języku greckim, które mogą być tłumaczone jako sługa, ale to jest sługa do rzeczy marnych, sługa do rzeczy wysokich, sługa domowy, na przykład u nas jest też takie zdanie, ale jest też słowo niewolnik. Nie pamiętam jak to brzmi w tym momencie, może na następny raz to gdzieś przygotuję. W każdym razie to słowo u nas nie zawsze jest przetłumaczone jako niewolnik. Dlatego też nie zawsze to kojarzymy z tym z tą najniższą możliwą relacją, jaka istnieje pomiędzy ludźmi, że ktoś jest kogoś właścicielem i ten niewolnik robi wszystko, co mu Pan każe. To jest też ten moment 17.7 Łukasza kto z was mając sługę, to też jest słowo niewolnik. Co was mając niewolnika, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola, chodź zaraz i zasiądź do stołu? Czy nie powiem mu raczej, przygotuj mi wieczerze? Przepasz się, usługuj mi? A więc widzimy, że człowiek przychodzi zmęczony po całym dniu, ale jako niewolnik on nie ma praw. Gospodarz dalej możemy powiedzieć, zrób jeszcze to, jeszcze to. My jako pracownicy mamy swoje prawa i się domagamy często tego, że zgodnie z kodeksem powinienem mieć tam coś tam. Niewolnik nie miał żadnych praw i niczego nie mógł się domagać. I dlaczego Ewangelia mówi nam, że jesteśmy niewolnikami? To nie znaczy, że nasz Pan jest zły. Nasz Pan jest dla nas bliski, tak jak są ze Philemon stał się bliski dla Onezyma, mimo tego, że relacja pozostała Pan-Niewolnik. Pan Jezus jest tym cudownym naszym właścicielem i On ma dla nas serce, ma dobre myśli o nas, ale to znaczy, że my winniśmy Mu być posłuszni. Pan Jezus mówi, kto ma przekazania moje i przestrzega ich, ten nie miłuje. Zobaczmy, że miłość wyraża się w posłuszeństwie Jego słowom. A więc jest to taki rodzaj bezwzględnego posłuszeństwa wobec Pana nam wychowanym, Właściwie w psychologii humanistycznej w XX wieku, gdzie dużo mówi się o, swobodnym, o swobodzie jednostki ludzkiej, że każdy ma prawa, może się spełniać, samorealizować, nikt nie może mu zabronić wierzyć czy mówić, co chce. To jest bardzo trudno przyjąć. Faktem jest, że my nie jesteśmy w takiej koleżeńskiej relacji z Chrystusem, ale jest to tak naprawdę relacja z jednej strony miłości, mąż, żona, z drugiej strony zależności jak pan i niewolnik. Ponieważ skoro uznajemy go jako tego doskonałego, który zawsze wszystko najlepiej mówi, to dlaczego nie chcemy tego robić? Tutaj ciągle się okazuje w nas ten, ta grzeszna, niechętna, przeciwna natura. Ale zapewne jest tak, im bliżej jesteśmy Pana, tym bardziej zauważymy, że ta niewola jest słodka. I takie zdanie jeszcze mi się przypomina z do Bożynia. Szósty rozdział. 16 wiersz, 16, 6,16. Czyż nie wiecie, że jeśli się poddajecie jako słudzy posłuszeństwo, to tutaj znowu są niewolnicy, posłuszeństwo, stajecie się sługami, czy niewolnikami tego, komu jesteście posłuszni. Czyli jeśli staje się niewolnikiem, to w naturalny sposób wykonuje wszystkie polecenia tego mego właściciela. No i dalej nam apostoł tłumaczy, czy to grzechu, ku śmierci. Czyli ktoś, kto jest niewolnikiem grzechu, po prostu biernie podąża za tym przyciąganiem do złego. Ten grzech, który jest w nim, ciągle to powoduje, że on grzeszy. Ale dalej czytamy. Czy też posłuszeństwa, dalej mamy w pamięci, słudzy, czyli niewolnicy, posłuszeństwa, posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Czyli albo jesteśmy niewolnikami Grzechu, w pewnym sensie niewolnikami szatana, albo kiedy to zostaje przecięte przez krzyż, stajemy się niewolnikami, tak jak 18 wiersz nam mówi, staliście się sługami, znowu niewolnikami sprawiedliwości. To znaczy, że tak jak wcześniej byliśmy poddani w niewolę złego, to teraz jesteśmy poddani w niewolę dobrego. No Ale Rozsądźmy sami, czy jest źle być w niewoli dobrego? Może my mamy taką naturę, że nie lubimy być w jakiejkolwiek niewoli. Nawet jeśli ktoś tam coś dobrego by chciał, to my też nie chcemy. Chcielibyśmy sami decydować. Ale Bóg mówi, no ja mam dla was dobre rzeczy. Tak jak małym dzieciom, zawsze dajemy to, co dobre, one i tak grymaszą. Tacy jesteśmy. Rzeczywiście grymaszni, nawet jeśli chodzi o Boże rzeczy. Ale jak poczytamy, staliście się niewolnikami sprawiedliwości. Czy też, jak mówi nam list Efezjan, pojmanych więźni, wiódł. Czy też jeniectwo pojmane. Czyli tych, którzy byli w niewoli szatana, stali się w niewoli Chrystusa, bo on nas kupił, zapłacił. A więc cała ziemia należy do Chrystusa. I my także, jako ludzie wiary, należymy do Chrystusa. Ale jest to jarzmo miłe, a brzemie lekkie, bo niczego nie ujmuje tego, co powiedziałeś na koniec, pomstwa. 254 że daję jeszcze jedno słowo o niewolniku, który jest w drugiej księdze Mojżeszowej, to obrazuje to, co Zbysze mówił o tym niewolniku Chrystusowym. 21 rozdział II Księgi Mojżeszowej, 5 wiersz. A jeśli niewolnik powie, Kocham mojego Pana, moją żonę i moich synów, nie wyjdę na wolność. Wtedy jego Pan zaprowadzi go do sędziów i przyprowadzi go do drzwi albo do ich słupka i jego Pan szydłem przekuje mu ucho i będzie jego niewolnikiem na zawsze. To jest mowa o naszym Panu. Że Pan Jezus to zrobił. Powiedział, miłuję mojego Pana, moją żonę, moje dzieci, nie wyjdę na wolność. I Pan Jezus chce, żebyśmy my też takimi byli. Ale w tym wszystkim zaznacza się Jego wolność, bo On to zrobił ze swojej własnej nieprzymuszonej woli. I On chce, żebyśmy my też tak byli. Takimi właśnie, którzy przyszli, chcemy Mu służyć, nie ze względu na nas samych, ale ze względu na Niego samego. że nasze ciała nie zawsze chcą i nie zawsze widzą tak szczęśliwy nasz stan, w jakim się znaleźliśmy z powodu Twojego wykupienia nas z marnego naszego postępowania. Ale na ile to umiemy, tyle pragniemy Ci za to dziękować, że nie takimi wiernymi sługami jesteśmy, ale na ile Ty darujesz łaski, na tyle pragniemy Ci służyć i daruj, abyśmy to zawsze mieli przed naszymi oczami, że Ty właśnie tak bardzo nas umiłowałeś, że swoje życie za nas położyłeś w śmierć, w haniebną śmierć, aby nas wyrwać z mocy, z mocy ciemności i daruj, abyśmy też tylko tego dla siebie nie zatrzymywali, ale abyśmy również ogłaszali to innym, tym wszystkim, których napotykamy na naszych drogach, w naszym życiu, Abyśmy widzieli, że oni giną na wieki, a Ty przecież również i za nich umarłeś. Daruj nam, Panie Jezu, tej łaski, abyśmy umieli im również opowiadać o Tobie. Również i ten Dzień Ewangelizacji, abyśmy mieli na sercu, że może jakieś jedno słowo, może wręczony traktat kogoś uratuje od wiecznej zakłady i przyprowadzi go do wiecznej szczęśliwości. Daruj, Panie Jezu, nam również tego pragnienia, abyśmy umieli to opowiadać. I dziękujemy Ci za to, że Ty nam przypomniałeś, kim jesteśmy, dla kogo zostaliśmy wykupieni, i w czyjej służbie jesteśmy, abyśmy to czynili z ochotnego serca. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko. Amen. Amen. Amen.